Słuchacie audycji Okolice Jazzu. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. To czwarte wydanie Cold Jazzu. Ja nazywam się Bemol, a po drugiej stronie boiska niezmiennie chrabia, któremu zmieniamy dzisiaj ksywę na czas tego programu na Ksywę Elektryk, ponieważ podłącza urządzenie zasilane prądem 110 V do gniazdka 230. Dziwi się, że nawet działa. Jemu się umaniło że jest w Nowym Jorku na Manhattanie i chciałby sobie zasilić mikser, który pracuje na 110 V, niestety włączył mu się w 230. Jak mi przykro. Mikser pojechał do serwisu, a my w objęciach komputera z nadgrzionym jabłkiem oraz niezmiennym pięknej, nowej karty do nagrywania. Nagrywamy dla Was ten program, żebyście mogli usłyszeć w swoich telewizorach, pralkach, lodówkach, odtwarzaczach MP3, laptopach, czym tam sobie słuchacie. Dzisiaj będzie analogowo i winylowo straszliwie, ponieważ wszystkie utwory, które znajdą się w dzisiejszym programie będą pochodziły z czarnych krążków, 7-calowych albo tzw. 12-calowych, ale co nie zmienia faktu, że wszystkie z nich będą pierdziały i szumiały. Także proszę nie regulować odbiorników, będzie kilka numerów monofonicznych, ale wszystko okaże się za chwilę. Na początek przypomnę jeszcze, że trwa akcja wywierania ciśnienia na retro radio, ponieważ Obi bogi cholerne nie nagrywają audycji, także zapraszam na retoradioblogspot.com i tam wpisujcie w komentarzach, że kiedy e, w końcu będzie nowy program. Może to coś na Adama i Arka podziała. Pozdrawiam Papę, pozdrawiam 420, pozdrawiam Hochlandera, nie tylko dla Orów, wszystkich tych, którzy skomentowali okolice jazzu na www.okolicejazzu.pl i zaczynamy. Zaczynamy i zacznijmy analogowo. Grupa nazywa się Freak i tak soulowo i fankowo na sam początek. Dyskotekowo się zrobiło w tym programie troszeczkę, ale tak być. grupa nazywa się Freaky m, swoimi siódemkami, bo wydali tylko trzy siódemeczki, takie siedmiocalowe singielki, podbili swego czasu amerykański rynek muzyczny. Trochę dyskoteka, ale jakże fajna, funkowa. Tak się kiedyś grało funk. To nie jest taki funk brownowski, jaki prezentuje nam Papa Brown, tylko taki troszeczkę bardziej spopowiały, elektroniczny. Jeżeli jesteśmy przy popie, to m, warto zagrać takiego pana, który nazywa się Don Fardon. To nieznany w ogóle koleś poza Wielką Brytanią tak naprawdę, eee, wydał parę płyt, w ogóle od 1943 roku, kiedy się urodził, żyje na tym padole ziemskim. Więc 1968 roku zaczął wydawać płyty i bez większych sukcesów jakby m, to przechodziło ale ukazał się jeden singiel wydany przez Jazz Place, to taka wytwórnia jazzowa, która wypuściła po prostu dynamit, soulowy dynamic z hipnotyczną perkusją w tle, ale w ogóle posłuchajcie, co tam koleżka gra na organach Hammonda. Ja w ogóle wymiękam. Gość nazywa się Don Fardon, a utwór nazywa się Dream min Jak firma Jazzmen przesłała mi tę płytę, to ja się zakochałem. Słuchałem jej 50 razy. Zjechałem w ogóle praktycznie igłę na słuchaniu tej siódemki. Ale fajnie, powiem wam, że, że mm, słabo, że gość nie, nie zrobił kariery zbytniej wielkiej, bo tak naprawdę tylko jeden numer jest jakiś taki, a, który nie przeszedł EZH i nawet się znalazł na czołówce listy Billboardu z tego czasu, ale to jakoś tak spopowiały taki solo-funk, funk, funk raczej, znaczy solo raczej, ale taki z elementami takiego troszeczkę fankowego grania. Moim zdaniem mistrz świata gra tam na organach w ogóle perkusista powinien dostać Nobla za granie w takich utworach. Ale kolejna rzecz. Jest, jest grupa, która nazywa się Raph Soul. Nagrali dużo płyt. Ktoś powiedział, że oni grają rock, a ktoś powiedział, że oni grają soul. Tak naprawdę nie wiadomo, bo z albumu na album grają co innego. Może, i tak, może to taka droga ich, ale jest jeden utwór, który ja bardzo lubię. Który ja bardzo lubię, jest bardzo energetyczny, lubię i przy tym utworze, załóżmy się golić, lubię. Bo nieraz można się golić przy, przy czym się, Niektórzy śpiewają właśnie, co ja słucham muzyki dlaczego? Kół cieszę sąsiadki z góry, która uwielbia, jak gram głośno stuka w rurę. Nie lubię jej, ale cóż tam, nie sobie stuka. Ja słucham, słucham często o przy goleniu Soul, słucham często w samochodzie Soul, słucham wępetrujce bo, bo jest kilka numerów, których warto posłuchać, i warto się jakby zagłębić w istotę tej kapeli, polecam. wpiszę sobie RAF w Tam znajdziecie milion restauracji, które tak się nazywają na Dolnym Manhattanie, ale to, to, to, nie, to nie restauracja, to grupa. Jedni mówią, że grają rock'n'rolla, a drudzy mówią, że grają soul, trzeci mówią, że funkują. i Niektóre ich płyty były bardzo jazzujące, nawet z takimi um, zacięciem Essie, to jeżeli można mówić o Essie Jazzie w latach 70 ale co tam. Jest jeden numer, który mi się szczególnie podoba, tak jak powiedziałem. Nazywa się Superman. posłuchajcie Posłuchajcie, co się dzieje w muzyce W tym numerze odjedziecie, gwarantuję wam. Raw Soul, Superman. jego fanku można słuchać całymi dniami, prawda? Bardzo energetyczny numer. Przy goleniu może może nie zdążyć, bo może tam żyletka, brzytwa czy maszynka się obschnąć, można sobie obciąć ucho, ale to nic, wartą. Posłuchajcie tego kiedyś w samochodzie, albo posłuchajcie, jak jesteście wściekli na kogoś. Będziecie bardziej wściekli, bo taki energetyczny numer, albo wręcz w ogóle pozwoli wam wyładować złość. Dobra, a teraz pogadajmy o czymś, co y, y, jest jakby podcastową sytuacją w tym kraju, y, bo różne dziwne rzeczy. prowadziliśmy bardzo skomplikowaną y, tekstową rozmowę z papą z podcastu Papa Cafena gadu gadu, żeby zrobić jakąś akcję promocyjną naszych audycji. I być może uda nam się zrobić plakaty, jakieś wlepki, jakieś pierdulety takie, żeby rozlepić to, rozrzucić po miastach i żeby tych młodych wszystkich ludzi, którzy słuchają, ściągają, zachęcić do słuchania naszych audycji. No, doszliśmy do wniosku z Papą takiego, że troszeczkę wszyscy się mieszamy w takim towarzystwie wzajemnej adoracji. Wszyscy słuchają swoich podcastów i komentują je nawzajem, a chyba nie o to chodzi. Chyba chodzi nam o to, żeby słuchali nas ludzie i jakby powiedział ktoś spoza branży, spoza podcasterskiej braci czy braci radiowej. Niech słuchają, niech wiedzą, że coś takiego jak podcasting czy audycje internetowe istnieją. Niech słuchają dobrej muzyki, niech słuchają waszych rozważań, niech słuchają tych wszystkich dobrych podcastów, które pokazują się w sieci. To także myślę, że już niedługo z Papą nam się uda i z paroma jeszcze innymi podcasterami, bo tak przyznam się szczerze, że Papa prowadzi tam jakby akcję PR-ową a propos zrobienia plakatów czy kalendarzy, czy jakiś wlepek i rozrzucenia tego po Polsce, żeby wszyscy inni mogli sobie znaleźć nasze podcasty w internecie i odsłuchać, ściągnąć i popisać komentarze, chociaż chyba nie robimy tego dla komentarzy, tylko dla fanów. Także jest. Dobra, yy, to było tak około a teraz przejdźmy do muzyki, bo to chyba o to w tym programie chodzi. Grupa nazywa się RF, a numer Thanks for Deala i to taki numer, który... Kuchenny ja to nazywam, bo bardzo fajnie się przy tym smaży jajecznice Spróbujcie. W ogóle wiecie co? Ja często łączę różne takie czynności domowo-pracowe z słuchaniem muzyki to mi chyba na dobre wychodzi. Znaczymy, jajecznicę lubię smażyć przy tej kapeli. Nie wiem dlaczego. Parę razy się złapałem na tym, że jak smażę jajca i tam mieszam to wszystko, tą berbeluchę na tej patelni, to, to lubię, jak mi to gra. Posłuchajcie, no słuchajcie. Aref, Słuchacie audycji Okolice Jazzu. Prawda, że fajny? Grupa nazywa się RF Thanks for dealer. Kupcie sobie płytę winylową. Jakąkolwiek. Posłuchajcie. To całkiem inna historia słuchania kompaktów, a słuchania płyt winylowych analogowych. To, to płyty z duszą. Arek w Retro Radio w którymś z odcinków powiedział, że bardzo lubił płyty winylowe, bo to się otwierało. Duża okładka, dużo było. Ten album jakoś wyglądał. Teraz te płyty kompaktowe są wydawane też ładnie, ale to już nie ten sam fan, co wyciąganie dwóch płyt winylowych jednego dużego albumu z takiej wielkiej okładki. No w ogóle bajka. Ja prowadziłem ostatnio dyskusję na forum audiopro, branży audiopro na temat wyższości winylu nad, nad kompaktem i odwrotnie. E, fanatycy jedni twierdzą, że winyl nie tylko winyl, bo, bo są to najlepsze, y, muzyka nagrana na winylach brzmi i w ogóle analog jest w ogóle najlepszy na świecie. Drudzy mówią, że wersje cyfrowe, tylko, że wystarczy mieć dobre źródło, czyli kompakt i to wszystko będzie grało. To nieprawda, bo jak jest coś spieprzone w studiu, to nie wiem, jaki byście sprzęt mieli, to i tak to nie zagra w domu i odwrotnie. E, ale co nie zmienia faktu, że płyty winylowe Mają w sobie to coś. Jak możecie gdzieś wykopać z piwnicy ze strychu gramofon mm, analogowy, weźcie sobie, kupcie dobrą wkładkę, posłuchajcie jakiegoś dobrego winyla i porównajcie na tą samą płytę winylową z edycją kompaktową. I zobaczycie, że to całkiem inna historia. Ja dostaję, że tak powiem, orgazm mózgu, nazywam to tak, jak słucham niektórych wydań winylowych. Bardzo lubię. Mam dużo kompaktów, mam dużo winy, słucham jednych i drugich. Mało tego, profanuję nieraz swój umysł MP-3kami skomprasowanymi do nawet tam 160 kilobitów, ale cóż tam, takie czasy, taki, ta, taka branża. Ostatnio zamordowało mnie to, że w jednym z pism dla audiofilii zobaczyłem, że są już serwery muzyczne audiofilskie, no to już jest w ogóle porażka dla mnie, chociaż bezstratna kompresja e, taka jak Flak czy, czy, czy ten, no istnieje, ale fajnie, ale to nie ma już tego, tej magii, nie ma, nie ma magii kupowania płyty, e, nie ma rozpakowywania magii płyty, no fajnie, no te pliki mogą grać, my sami z jesteśmy jakby w tej branży audio pro i, i, i jakby żonglujemy plikami, płytami, ale staramy się robić tak, żeby, żeby te pliki grały i zostały wytłoczone na płyty albo, albo na vinyl, albo albo w jakimś innym e, nośniku, ale moim zdaniem kupowanie muzyki w plikach Jest słabe. Znaczy słabe nie dlatego, że, że ten nie ma, nie ma tej całej otoczki, nie ma tej płyty, nie ma tego telefonu, nie ma, nie ma tego wyjmowania. Mm, Arek z retrospekcji powiedział, że bardzo lubił rozpakować płyty winylowe, bo były duże, można było poczytać. Ja tak samo lubię. A kupowanie plików, no, no dobra, no takie czasy. No, strach pomyśleć, co będą słuchały nasze dzieci, będą tak zwane muzyki, gdzie się kupowało kartę z całą tą wkładało gdzieś do dupy czy do głowy i będzie się słuchało, ee, że tak powiem, przywołując tytuł piosenki. Słabo, straszne czasy idą, ale nie, ja chyba umrę z winylem w ręku albo z płytą kompaktową pod poduszkę, każę sobie włożyć najlepsze albumy Beatlesów do trumny, a co? Stać mnie w sumie, lubię. Także jeżeli macie okazję posłuchać winylu, posłuchajcie, naprawdę będziecie zaskoczeni. Jeżeli nie jesteście fanatykami analogu, to zostańcie. Jeżeli macie dobre e, płyty, to słuchajcie ich na masę. Jeżeli kupujecie, to kupujcie płyty. E, Nie, jak chcecie kupować pliki, to też kupujcie pliki, ale to już nie ten sam fan. Strony www nie można otworzyć, że tak powiem w kiblu i poczytać okładki o, o artyście, chociaż są już fryki, którzy mają tak zwane iPady i czytają w ubikacji. Prawda hrabia? Pokiwaj głową za ty sobie. Kiwa chłopak głową. Ksywa elektryk ostatnio. Podłącza urządzenia o innym napięciu do dużego napięcia i potem takie sztuczki. Dobra. Moi drodzy, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Program to był max, czyli minimum słów, maksimum muzyki. Skończył nam się podkład, ale my za chwilę go dosuniemy. Nic nie... U, usłyszycie, że tego nie ma w tym momencie, bo ja nie słyszę podkładu. Do usłyszenia mówi wam Bemol i Hrabia po drugiej stronie boiska. W dzisiejszym programie Hrabia nosił ksywę elektryk. Zapraszam na okolice jazzu.pl. Zapraszam też na retroradioblogspot.com Wy wywierajcie ciśnienie. A pozdrawiam wszystkich podcasterów, wszystkich komentujących. Zostańcie, że tak powiem, w dobrych nastrojach. Połóżcie się spać albo zróbcie coś fajnego, słuchając dobrej muzyki. Bemol i Hrabia. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Słuchacie audycji Okolice Jazzu.